Łączymy dwie sprawy. Sprawę Grilla, Wiadomo, który jest w tej chwili oczywiście numerem jeden w Polsce, grill, i e, sprawę Pitów. Pitu, pitu Jak się okazuje, można to połączyć. Dzień. Zupełnie przypadkiem. i dzwonimy e, do Urzędu Skarbowego. Gdzie? W Kłobucku. w Kłobucku. Proszę, Urząd Skarbowy w Kłobucku. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Bornajewicz Dzisław. Proszę pani, ja dzwonię w takiej sprawie. i Sezon się skończył na Pita się kończy. I był grill i żona mi zgrillowała pit. Mam zepsuty to. No ale co? O co panu chodzi? Może pan powiedzieć? Denerwuję się, pan przepraszam. Pan już złożył? Chciałem złożyć, ale żona mi go zgrillowała, bo był sezon grilla z wujkiem grillowały. Co zrobić? Na chwilę, Czy... moment, proszę Dobrze. poczekać. Dobrze, dołączę pana. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Bornajewicz Dzisław. Przepraszam, mam taką sprawę, że Żona mi zgrillowała pita ale to znaczy, z Coś... czym jest problem? Czy ten yy, PIT, pit jest... to jest ten, który ma być złożony do urzędu, czy to jest kopia? Jest złożony, ma być złożony do urzędu, są ślady kiełbasy, cebuli na nim i zgrillowany jest całkiem przysmażony. Proszę Mog... pana, yy, yy, PIT ma, yy, ma wzór określony Warto... przepisami. W związku z tym, Te... jeśli y, dokument spełnia wymogi spełnia. zawarte w rozporządzeniu w sprawie wzorów, tak. to wówczas y, może być złożony. Co do tego, że on jest brudny, czy czysty, my, mm -hmm. ważne, żeby A, był czytelny. Dobrze, bo tam są ślady plamy, są ślady uczty i ślady tam sarebskiej są też. No to proszę pana, jeśli taka sytuacja Prasą. jest, y, to ja bym proponował przepisać drugi, y, drugi raz ten PIT, ze względu na to, że y, drugi są y, nieodpłatne, w związku z tym y, tu pozostaje tylko kwestia ewentualnie tak. dołożenia wysiłku, wysiłku. W, sens, w sensie przepisania y, tego y, pitu. Tom i wówczas będzie Bo czytelny, myśmy dołożyli... Ponieważ, wisi, tak, przed... bo tam, gdzie jest dochód, wie pan, tam ketchup się też zrobił, gdzie to, jest dochód. To proszę pana, proponowałbym to przepisać, ze względu na to, że Dobrze. dokument, który składamy, to świadczy o nas, przepisać. czyli po prostu... Y, no im... właśnie, bym nie chciał, żeby świadczył <coughs> o nas, bo ja, ja pilnowałem, ale padło to, bo tam był wujek na tym grillu i, i myśmy, wie pan, byli... Była uczta, pokazaliśmy pit i on się zgrillował. Także proponowałbym ten PIT y, przepisać. Mamy jeszcze dużo czasu. Jak policzymy to w godzinach czy w minutach, to naprawdę mamy dużo czasu do Czyli złożenia. Czyli spokojnie, bo ja się denerwowałem, że to nie będzie przyjęte i my nie dostaniemy tego odzwrotu. co był Ale... tam, bo tam cebula była akurat na zwrocie. Jest. To nie jest problem. Problem jest taki, żeby, żeby te cyfry, które mają tam być, żeby były, żeby były czytelne. Natomiast y, tak z punktu widzenia czysto ludzkiego przepisałbym to przepisy, żeby na to, nie że to... Haman i wyjść. Właśnie, bo tak, ja chcę, tak, bo tam na grillu nagrylowo... No. Więcej niż 1% wie pan u nas było, jak to jak wujek zawsze przychodzi. W takim razie nie wiem, czy mam jeszcze coś do no, Nie, do to wszystko. Musieś... Dziękuję bardzo, Proszę to ja bardzo. już czyszczę tego pita. Dobrze przyniosę na nowo zrobić. Przepisać jeszcze raz i nie będę Przepiszę cebulę, przepiszę kieczup, to wszystko przepiszę. <śmiech> dzięki, do widzenia, do, do widzenia, dzięki. Do ja uważam, że ten pan powinien nie, dostać to... order uśmiechu na prawej. Słuchajcie, miły jak Dorota Gardias i m, właściwie taki trochę nawet bezbrony jak Marcin Najman. Cudowny gość, naprawdę. nic sobie dwie Urząd minuty Skarbowy. normalnej rozmowy. Cały Urząd Skarbowy w Kłobusku całujemy serdecznie w Pita 37L.